Bajki i baśnie świata Jak Petr Pastuch cesarzem został Baśń Mołdawska W pewnej wiosce żył młody pasterz imieniem Petre. Nie miał ojca, ani matki, ani siostry, ani brata. Był sam jak ten palec serdeczny. Pewnego razu, kiedy pasał wołki siwe, zasnął w polu, na miedzy. I śnił, że został wielkim cesarzem i zasiadł na złotym tronie, w białych szatach, w koronie na głowie. Gdy się obudził, postanowił iść w świat, szukać szczęścia. Sprzykrzyło mu się wołki na łące pasać. Szedł, szedł, aż znalazł się w gęstym boże. Usiadł pod drzewem, wyjął skibkę chleba za pazuchy i zaczął jeść ze smakiem, wodą ze źródełka leśnego popijać. Nagle posłyszał ujadanie ogarów i po chwili z lasu wyłonił się orszak rycerzy, a na czele jechał na mleczno rumaku cesarz w białych szatach, w koronie błyszczącej złotem i drogimi kamieniami. Nic, tylko mój sen śnie dalej, myśli Petre. Kubek w kubek, tak samo wyglądałem. I koronę miałem tak złocistą. Ktoś ty? Cesarz pyta. Wołają mnie Petre. A co tu robisz w moim lesie? Odpoczywam, bo droga przede mną daleka. A dokąd wędrujesz? Szczęścia szukam po świecie. Odkąd mnie sen naszedł złoty, ckniło mi się we wołki pasać. – Jakiż to sen miałeś, chłopcze? – pyta cesarz zaciekawiony. – Śniłem, że zostałem cesarzem i w koronie, w białych szatach, na złotym tronie będę siedział. Widzi mi się, że to była taka samiutyńka korona, co ją wy, panie, na głowie nosicie, a i szaty macie podobne na sobie. Rozgniewał się cesarz w i woła – Jak śmiesz nędzny pachołku równać się ze mną białym cesarzem, który włada połową świata. Odpowiesz mi za to zuchwalstwo. I biały cesarz rozkazał sługom zawlec Petrę do lochów zamkowych i tam go na śmierć zagłodzić. Dowiedziała się o tym cesarzówna. A że serce miała litościwe, co noc zjawiała się pod zakratowanym okienkiem piwnicy i przynosiła biednemu więźniowi jadło i napitek. Doli się jego nieszczęsnej użalając. Pewnego wieczora przyszła zalona łzami w głębokim smutku. Co się stało, księżniczko, że łzy lejesz? Pyta Petra. Nieszczęście wielkie nas spotkało, mówi cesarzów naukając ojca i całe jego cesarstwo zguba pewna czeka. Cóż za niebezpieczeństwo wam zagraża? pyta Petr. Ze swego lożka się wychyla i na piękną cesarzównę z wdzięcznością spogląda. Czarny cesarz, nasz wróg największy, który odkąd tylko pamięć ludzka sięga czyha na nasz kraj, teraz posłów przysłał do mego ojca i zagroził, że jeżeli nie zdoła odpowiedzieć na jego zagadkę, z ziemią naszą ojczyznę zrówna. Stolice cesarstwa spali, całą ludność w pień wytnie, a ojca do niewoli weźmie. A że ma on potęgę straszną, my zaś jesteśmy słabi i bezbronni, więc stanie się jak zapowiedział. Jakąż zagadkę zadał czarny cesarz twemu ojcu? Petr zapytuje. Przysłał kij o dwóch końcach, jednak o i każe odpowiedzieć, gdzie jest dół tej laski, a gdzie góra. Ależ to nic trudnego, rzeczy Petrę. Powiedz ojcu, że miałaś sen. Śniłaś, że ktoś ci podrzucił laskę czarnego cesarza w powietrze. Ten koniec, który spadając dotknął ziemi, jest jej dolnym, a przeciwny górnym. Niechaj biały cesarz tak postąpi na jawie, a będzie miał rozwiązanie zagadki. Księżniczka wróciła do pałacu. Powiedziała ojcu, jakoby miała sen i zrobiła wszystko tak, jak jej Petrę poradził. Jakaż była jej radość, kiedy Czarny Cesarz, usłyszawszy odpowiedź, rzekł. Tym razem ci się udało, biały władco, odgadnąć moją zagadkę. Słowa więc dotrzymam, wstrzymuję sferoty przed granicami twego państwa. Niedługo jednak trwała radość na dworze Białego Cesarza, wkrótce bowiem Czarny Rycerz znów przysłał gońców. Przywili oni ze sobą trzy konie tego samego wzrostu, tej samej maści, szybkości i siły. Biały cesarz, zaglądając konią w zęby, miał dać odpowiedź, który z rumaków jest jeszcze ślubięciem. I znów księżniczka, zalewając się zami opowiedziała Petrowi o nowej zagadce cesarskiej. Teraz już nic nas nie uratuje, biadała. – Ojciec mój wezwał wszystkich woźniców z całego kraju, ale nikt, nawet nasz nadworny masztalerz. Nie może odgadnąć, który z koni jest jeszcze źrebakiem, tak są do siebie podobni. – Nie płacz, księżniczko – rzecze Petre. – To nic trudnego, porać ojcu, żeby kazał postawić na podworcu zamkowym ceber kobylego mleka i rzucić dwie wiązki siana. – Żebie od razu poczuje mleko i przybiegnie do cebra, a dorosłe konie zabiorą się do siana – tylko mów, że ci się to śniło. Za nic nie wspominaj o tym, że to ja ci tak poradziłem. Cesarzówna pobiegła do ojca, opowiedziała mu o swoim rzekomym śnie i znów stało się tak, jak mówił Petre. Źrebie przybiegło do cebra i zaczęło chłeptać mleko, a dorosłe konie od razu zabrały się do siana. I tym razem czarny cesarz otrzymał właściwą odpowiedź na swoje pytanie zaczął więc rozmyślać nad nową zagadką, ale taką, żeby jej biały cesarz w żaden sposób nie mógł rozwiązać. Myślał, aż wymyślił. Posłał gońca do białego cesarza i tak mu powiedzieć kazał. W chwili, kiedy czarny cesarz rozniesie przy uczcie pierwszy kielich, ma się zjawić w sali biesiadny wysłannik białego cesarza. Jeśli nie odpowie na pytania, jakie mu będą zadane, zginie od miecza, a cały kraj jego pana zostanie zrównany z ziemią. Przychodzi znów cesarzówna do Petra. Jadło mu potajemnie przynosi, łzami się zalewa. Kiedy mu się zwierzyła ze wszystkiego, co ją trapi, Petre powiada. Patrz, tu nie pomoże, księżniczko, tu trzeba mądrej rady. – Idź do swego ojca i powiedz, żeby mnie wypuścił z lochu. Pójdę do czarnego cesarza i albo zginę, albo was wszystkich ocalę. Poszła cesarzówna do ojca i mówi. – Ojcze, znam kogoś, kto może nas uratować z tej niedoli. – Któż to taki? – zapytał cesarz. – Petrę, ten sam któregoś do lochu wrzucić kazał. On pójdzie na dwór cesarski i na wszystkie pytania odpowie. To on przecie dawno zmarł i tam z głodu i pragnienia. Cesarz na to. On żyw, ojcze, rzecze córka. Ja mu sama jadło do lożka przynosiłam. Zmarszczył biały cesarz groźnie brwi, że księżniczka jego rozkaz złamała, ale co miał robić? Nikt z jego poddanych nie chciał iść dobrowolnie na śmierć pewną do czarnego cesarza. niech i tak będzie, rzekł. W nim cała moja nadzieja. Zaraz też Petra z lożka wypuścić, rozkazał. W białe szaty go przebrać i konia mu dać pod wierzch białego, żeby od razu było widać, jako jest posłem możnego białego cesarza. Dosiadł Petra Rumaka śnieżnogrzywego i wyruszył w drogę. W pobliżu pałacu czarnego cesarza konia wstrzymał, do płotu go przywiązał i do chaty zaszedł przydrożnej, i mchem porosłej. Przyjęła go staruszka stuletnia, pomarszczona, zgarbiona, pochylona do ziemi, dźwigała wiadro z wodą i aż stękała z utrudzenia. Petrę staruszkę grzecznie pozdrowił, wiadro do izby wniósł, drewna rąbał, w piecu napalił, a potem siadł na ławie i pyta. Zamiście to babciu na świecie. A, sama samiuteńka jestem. Miałam synaczków miłych. Czarny cesarz na wojnę ich wziął, zabili nieboraków. Miałam wnuczków chorzych, do ciemnicy ich wrzucić kazał. Jeden mi został prawnuczek, moje słoneczko kochane, i tego mi zabrali do dworu. Oj, dolo, moja sieroca, niedolo. Zajęczała staruszeczka, a łzy z oczu wypokanych popłynęły. — A co robi na dworze twój prawnuczek, babciu? — pyta Petry. — Na pokojach cesarskich posługuje. Paziem jest. Codziennie w samo południe cesarzowi pierwszy kielich wina nalewa. Odi cała jego robota. A niech wyleje wina kropelkę, cesarz go ćwiczyć każe. — Zły to pan kamienne serce w piersi chowa. — Dał Petr staruszce dukata złotego, co go na drogę od księżniczki dostał i na pokoje cesarskie rusza. Już też czas był najwyższy, na wieży zamkowej zegar południe wybijał. Kiedy Petre wszedł do sali biesiadnej, czarny cesarz kielich do ust podnosił. – Oto jest, najjaśniejszy panie – rzecze Petre. Od cesarza białego w poselstwie przychodzę. Czarny cesarz kielich odstawi i powiada. Nie ciesz się i tak głowę stracisz. Dopieroś u początku drogi. Masz odgadnąć osiem zagadek. Nie odgadniesz jednej zginiesz od miecza, a moje wojsko ruszy na stolicę białego cesarza. Oto pierwsza moja zagadka. Co to jest? Mam dwa kamyczki, dokąd bym nimi nie cisnął, wszędzie trafią. Oczy, Petre odpowiada. Zgadłeś, mówi czarny cesarz. Teraz odpowiedz na drugą. Jeden dąb ma dwanaście konarów, pięćdziesiąt dwie gałęzie i 365 liści, po połowie białych i czarnych. To jest rok, 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 dni i nocy. Dobrze. Trzecia zagadka krótka. Czarny koń skacze w ogień wesoło i skrzy Węgiel. Mówi Petr. Nie ciesz się, jeszcześ wszystkich nie utrafił. Mówi cesarz. Czwarty pewnie nie odgadniesz. Sama jest chłodna, a ludzi parzy. Pokrzywa, woła Petre bez namysłu. Zmarszczył czarny cesarz czoło i na pazia fuknął, żeby mu wina w kielich Wypił puchar i mówi. Co to jest? Rosło w lesie, mieszka w domu, suche jak pieprz, bez łez płacze, bez twarzy się śmieje. Skrzypki, Petra odpowiada. Hmm, to taki z ciebie chwat. A ja już ci taką zadam zagadkę, że będziesz stał jak i zapomnisz języka w gębie. Odgraża się cesarz. Co to jest? Rzuć nie żuję, nie mam zębów ani żuchw. A wszystko pożeram, całe życie tylko jem i z głodu ginę. Ogień, mówi Petra. Dobrze, odgładłeś i tym razem. Widzę, że ten gaz ciebie głowa. a szkoda ją będzie ściąć. A oto siódma moja zagadka. Bili mnie chłostali, rwali i szarpali. Pasy ze mnie darli, w wodzie mnie topili. Za włosy ciągnęli, na słońcu prażyli i mnie nie zabili. Co to jest? Len. Mówi Petre. Zasępił się cesarz i rzecze. Odgadłeś siedem, ale ósma cię zgubi. Co to jest? Oczom on niewidny. Nóg nie ma, a szybszy niż hart kończy górska kozica. Skrzydeł nie ma, a lata wyżej niż soku, jastrząb i orzeł. Ryczy po górach i lasach przeraźliwie jak osioł. Strzelą go nie trafisz, ręką nie pochwycisz. Raz jest słaby jak dziecko, to znów mocniejszy odsłonia. To wiatr, mówi Petre bez chwili namysłu. Kim ty jesteś młodzieńcze, żeś potrafił odgadnąć wszystkie zagadki? Pyta cesarz. Jestem Petre, pasterz. Całe życie wołki się wypasałem, aż raz przyśniło mi się, że będę cesarzem. Kiedym spotkał białego cesarza, opowiedziałem mu swój sen, a on mnie wsadził do lochu i chciał na śmierć zagłodzić. Żeby nie księżniczka, dawno bym skonał z głodu i pragnienia. Dla niej to zgodziłem się pójść na twój dwór na pani panie i odpowiedzieć na twoje zagadki. Zostań u mnie, Powiada czarny cesarz. Dam ci moją córkę za żonę, bo mojej śmierci cesarzem będziesz. Lubię, jak ktoś ma rozum w głowie niesieczkę. Pozwól mi, cesarzu, wrócić tam, skąd przyszedłem, rzeczy Petre. Nie nawykłem ja słowa łamać, a przyrzekłem księżniczce, że albo zginę, albo wrócę. Ha. Idź, jeśli wola, mówi cesarz, a powiedz swemu panu, że odtąd może być spokojna swojej granice. Jeśli ma takich poddanych jak ty, nic mu nie grozi. Czarny cesarz obdarował szczodrze Pedra, dał mu złota i srebra i drogich kamieni, i storumaków wiatronogich i piękną zbroję na dodatek. Wraca Petrę na zamek Białego Cesarza, a tam żałość panuje, płacz i narzekanie, bo ktoś wieść rozpuścił, że Petrę zginął od miecza, bo na zagadki cesarskie odpowiedzieć nie umiał. To też wielka była radość z jego powrotu. Cała stolica witała go jak wybawiciela, a sam biały cesarz z księżniczką wyszedł mu naprzeciw. Wielką ucztę wyprawiono na zamku. Cesarz zszedł ze stopni tronu, zdjął koronę z głowy i włożył ją na czoło Petrowi. Oddaję ci tron i władzę, i moją córkę za żonę. Rządź i panuj lepiej ode mnie, sprawiedliwej, bo ja o mały włos byłbym kazał zgładzić najmądrzejszego człowieka w moim państwie. Ale na szczęście ja do tego nie dopuściłam, powiada księżniczka i obok Petra na tronie ojcowskim zasiada. Tak się spełnił sen Petrowy. Biedny pasterz stał się wielkim cesarzem. Dwa cesarstwa koronę u jego stóp złożyły i władzę mu w ręce oddały. Tak to było. Chcecie, to wierzcie. Nie chcecie, nie wierzcie, mój mili koniec